Letniej, naprawdę wieloletni czy wielosetletni można by powiedzieć, feministek jest czymś niesprawiedliwym. Ale rzeczywiście jest tak, że kobiety nie czują się pewnie, jeśli y, y, podkreślają swoją niezależność. Wydaje im się, że wtedy będą dodatkowo karane, a i tak przecież już jest źle na wstępie, bo muszą dodatkowo się starać y, pokazać, że są czegoś warte, o czym już mówiłyśmy. Więc y, no, gdzieś ten, y, ten taki element właśnie pokazania się od tej lepszej, milszej, strony włącza się bardzo często. Trudno, żeby winić za to kobiety, choć mogę z przekąsem powiedzieć, że no jeżeli będziemy podtrzymywały ten sposób myślenia o nas, to, to daleko nie zajedziemy, bo on będzie się utrzymywał. Widzę też, jak na szczęście zmieniają się pokolenia i pokolenia